Chyba już wspominałem o tym kiedyś przy jakiejś okazji. A może tylko mi się wydaje. Ja w e, młodości naczytałem się bardzo dużo o wojnie. W szczególności o wojnie, II wojnie światowej na terenie Europy. W większości na terenie Polski. Nie jestem pewien co takiego w tym było i co ciągnęło mnie do tej tematyki i jak to się stało, że jako e, dzieciak jeszcze w podstawówce czytałem Kolumbów i że czytałem e, historię z Auschwitz i cała reszta tego całego horroru gdzieś tam wpłynęła na mnie do tego stopnia, że w pewnym momencie miałem dość i przestałem w ogóle zajmować się tematyką wojenną. Książki były dużo straszniejsze niż filmy, bo w filmach najczęściej pokazywano jakieś akcje takim klasycznym filmem wojennym mojego dzieciństwa są Działa na Warony albo Tylko dla Orłów nie licząc oczywiście klasyków typu Czterej Pancerni i Pies albo Kapitan Kloss a potem na długie lata jakoś tak przeszło mi mam wrażenie, że duża część gdzieś tam obrazów wojny poświęcona jest jej no, głównym bohaterom, czyli żołnierzom. A mniej mówi się o tych wszystkich ludziach, którzy nie walczyli, ale zostali w wojnę uwikłani. No, oczywiście, że generalnie rzecz biorąc, można doszukać się e, także <śmiech> innych przedstawień, innych interpretacji. Teraz współcześnie dużo jest już e, materiałów w kulturze masowej i nie tylko przedstawiających przede wszystkim życie zwykłych ludzi. To, że strony konfliktu to byli różni ludzie. Natomiast mam wrażenie, że niezwykle często jednak mówi się o więźniach obozów, mówi się o tragedii ludności cywilnej, wojnach toczonych współcześnie, mówi się też yy, o ludności cywilnej, a gdzieś w tym wszystkim jednak mało mówi się o tragedii zwykłych ludzi należących do narodów, nazwijmy to umownie agresywnych. Niewiele mówiło się przez długie lata o kobietach w Berlinie i innych niemieckich miastach gwałconych przez armię radziecką. Jeśli chodzi o wojnę na Pacyfiku, to owszem, ogromną, taką symboliczną tragedią była Hiroshima i Nagasaki, ale na tym w zasadzie to się kończyło. Mało było przedstawień takich, jak chociażby dosyć obrazowo zaprezentowana historia Drezna w rzeźni numer 5, w Oneguta. Gdzieś tego wszystkiego jest niedużo, a przecież ci wszyscy ludzie to są tacy sami ludzie i takie same ofiary, jak ci ze strony napadniętej. No i cóż, wiadomo, że historie piszą zwycięzcy. Jedną z bardziej wstrząsających historii tego typu, przedstawionych w filmie, jest grobowiec świetlików i Isao Takahaty z, ze studia Ghibli. Mam teraz pewien problem, bo yy, chciałbym powiedzieć, że jest na podstawie opowiadania, na podstawie opowiadania, które napisał Aikiuki Nosaka. Natomiast no tu, tu mam dysonans, ponieważ mam zbiór Tydzień Świętego Mozołu, który omawiałem, kiedyś opisywałem na Gnieździe Światów, w którym to opowiadanie się znajduje. Ale źródła angielskojęzyczne wymieniają powieść e, na poły autobiograficzną z 1967 roku pod tym samym tytułem Grup Świetlików. E, I jest to ewidentnie powieść, ponieważ e, oryginał miał około 270 stron. To, co mam w zbiorze, to jest stron około 30. E, nie miałem nigdy w rękach tej powieści i nie jestem w stanie w źródłach angielskojęzycznych natrafić na informacje o opowiadaniu. Być może szukam źle, a być może słabo. Opowiadanie Nosake, Nosaki, które jest umieszczone w Tygodniu Świętego Mozołu, jest zasadniczo identyczne z filmem, który na podstawie pierwowzoru taka nakręcił w roku 88. Jedyna różnica jest taka, że Główny bohater, 14-letni chłopiec Ma na imię Kiota, a nie Sejta Myślę, że to są detale I mogą to być nawet różnice Po prostu wynikające z takiego, a nie innego Przełożenia materiału źródłowego O czym jest Grobowiec Świetlików? Na pierwszy rzut oka Można byłoby powiedzieć, że ten film jest O wojnie Albo wręcz, że jest to film antywojenny i jako taki jest zwykle przedstawiany i jako taki jest doceniany. Chociaż faktem jest, że nawet sam Taka Chata stwierdził, że mówienie o tym filmie jako o filmie antywojennym jest niewłaściwe, że to nie o to chodziło, że tak naprawdę on nie chciał zawrzeć takiego przekazu, ale raczej skupić się na historii dwójki głównych bohaterów. Brata starszego Seity, właśnie 14-latka, i Setsuko, jego czteroletniej siostry. Dwójki dzieci, które w wyniku wojny tracą wszystko. Wiadomo, że na Hiroshima zrzucono bombę, wiadomo, że na Nagasaki zrzucono bombę. Generalnie rzecz biorąc wiadomo, że w Europie alianci w sposób metodyczny i idealnie zaplanowany bombardowali niemieckie miasta przemysłowe, że z Hamburga nie zostało za dużo. Do samo działo się w Japonii. Tam na miasta przemysłowe zrzucane były tysiące ton bomb, często zapalających. Bomby te niszczyły absolutnie wszystko. W roku 45 według oryginalnej historii i według filmu jest to Początek lata, bodajże czerwiec, to samo przydarzyło się w kobę. Zniszczone zostało praktycznie całe miasto. W wyniku nalotu zginęła matka dzieci. Umarła od poparzeń. Ojciec, który był oficerem marynarki, e, od jakiegoś czasu nie dawał znaku życia. I muszę przyznać, że e, mało jest, rzeczywiście mało jest w tym filmie wojny. Może dlatego też e, jest to tak przerażające, bo poza sceną nalotu, poza sceną ze szpitala, to w zasadzie, no owszem widzimy zgliszcza, dzieci chowają się w jakimś takim maleńkim schronie, który być może nawet nie jest schronem, tylko jakimś urządzeniem hydrotechnicznym, ale tej wojny jest tam mało. Natomiast dzień po dniu, krok po kroku widzimy efekty tego konfliktu, który został rozpętany przez no, zupełnie inne siły, zupełnie niezależne od zwykłych ludzi, którzy, z, którzy zostali uwikłani w niego, jak ich świat i ich życie się rozpada. Najpierw dzieciaki trafiają pod opiekę dalekiej krewnej, która póki jest jedzenie i jakieś rzeczy na wymianę na czarnym rynku traktuje je nieźle, z każdym dniem w zasadzie coraz gorzej nie już zaczyna traktować ich jak darmozjadów, ostatecznie Sejta podejmuje decyzję, że wyprowadzą się. Będą mieszkali sami, że on się siostrą zaopiekuje i zaczynają oddalać się zupełnie od świata. Tak naprawdę zamykają się w sobie. Jest teoria, że jest to związek taki bardzo... Nie tyle siostrzano-braterski, co symulujący rodzinę. Gdzieś tam odtwarzający więzi, których zabrakło. Generalnie rzecz biorąc, jest to historia krótka. Ona rozgrywa się na przestrzeni chyba dwóch miesięcy. Ponieważ w kraju całkowicie zniszczonym wojną, gdzie brakuje jedzenia, gdzie brak jest jakiejkolwiek opieki, gdzie w zasadzie nie ma nic, z dwójka... Jakby nie było małych dzieci, bo jednak czternastolatek, nawet te 60 lat temu to nie był dorosły, zaradny mężczyzna i chociaż starał się jak mógł, to ostatecznie nie dał rady. I czteroletnia dziewczynka no nie mają szansy poradzić sobie, po prostu. Najzwyczajniej w świecie nie mają szansy. Setsuko umiera, a Sejta wkrótce, potem po, po skremowaniu ciała siostry też opada z sił na tyle, żeby pociągnąć już tylko kilka tygodni i, i również umiera. Zresztą od tej sceny zaczyna się zarówno opowiadanie, które było w Polsce przedrukowywane, jak i film Taka Chaty. Jest coś takiego strasznego, coś takiego upiornego w pozornym spokoju tego wszystkiego, co się dzieje. W takim stoicyzmie z jakim dzieci przyjmują los. One, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, może sejta bardziej i set sukom mniej, zdają sobie sprawę z bezsilności, z tego, że ich możliwości, ich siły zupełnie nie przystają do ogromu tego horroru, który im się przydarzył, i poddają się temu losowi w jakiś taki blancholijnie spokojny i wręcz nawet, no nie chcę powiedzieć radosny, ale ale bynajmniej niesmutny sposób. Oni gdzieś tam cieszą się z tego, że udało im się zdobyć jedzenie, cieszą się z tego, że poszli nad morze popływać. Wieczorem łapią świetliki, którymi które wpuszczają pod moskitierę, żeby świeciły w ich e, małym schronie i żeby mieli chociaż trochę światła, chociaż trochę gdzieś tam takiej zabawy. E, Sejta stara się siostrę chronić. E, przez jakiś czas nie, nie mówi jej o tym, że ich matka nie żyje. E, stara się o nią dbać. Sam autor przyznał się, że w, w pewien sposób pisząc historię, napisał ją dla jednej ze swoich sióstr, ponieważ dwie z jego sióstr umarły, jedna z choroby, jedna z niedożywienia, właśnie jako pokłosie bombardowania w Kobe w 1945 roku. <śmiech> Zginął także e, jego przybrany ojciec e, i dalsi członkowie rodziny. Napisał tę książkę w latach 60 pod koniec lat 60-tych w okresie, kiedy Japonia przeżywała niezwykły rozkwit gospodarczy, kiedy świat był zupełnie inny. Gdzieś tam chciał zwrócić uwagę w czasach, które były dla niego dziwne, które nie przystawały do tego, co pamiętał na, na to, jak bardzo z, zmienił się duch humanizmu. Tak to bodajże Określił. Chciał e, przedstawić jakąś, e, e, jakąś idealną ludzką więź pomiędzy rodzeństwem i także symbolicznie, e, poprzez to takie braterskie oddanie, pomiędzy kobietą i mężczyzną. E, ponieważ, jak sam stwierdził w którymś z wywiadów, no, w jakiś sposób Setsuko e, jest kobietą, e, przyjmuje na siebie rolę gdzieś op opiekunki domu e, w jakiś sposób świadomie stara się zastąpić, e, zająć miejsce zmarłej matki, a Sejta wchodzi w okres, w którym chłopaki zaczynają zdawać się mężczyznami i w pewien sposób e, ta więź jest też gdzieś tam odbiciem, takim odzwierciedleniem e, relacji, na które żadne z nich e, nie miało nigdy szansy. Jest coś... E... Niezwykłego, zarówno w oryginale literackim, jak i w filmie. Film mam wrażenie, w jakiś sposób ma większą siłę wyrazu ze względu na medium, które jest użyte do, do zaproponowania, zaprezentowania tej historii. Studio Ghibli znane jest z bardzo dobrej animacji, ale z takiej animacji myślę, że słowo urocze w pewien sposób oddaje dobrze jej charakter. Są to zawsze rzeczy piękne, bardzo wypracowane. I w tym wypadku też tak jest. Mimo e, tych scen jakichś przerażających wojennych, one są w jakiś sposób malownicze. Tsuko jest e, taką archetypiczną, wręcz taką, taką śliczną, małą dziewczynką, najbardziej typową e, no w przerażający zupełnie sposób yy, ucieleśniającą gdzieś samą ideę małej dziewczynki, więc zderzenie tego typu oprawy graficznej, takiej bardzo no, no wręcz baśniowej momentami, takiej bardzo delikatnej z ładunkiem emocjonalnym, który niesie ta historia z wydarzeniami, które ją otwierają z tą wojną, ze śmiercią matki z tym wszystkim co dzieje się z tymi dziećmi, z tym głodem, bezdomnością z, z tymi złymi uczuciami ze strony krewnych, które je dotykają jest w jakiś sposób y, przerażająco spotęgowane ja kiedy y, niedawno przypomniałem sobie ten film, obejrzałem go ponownie, to yy, no od pierwszego sensu minęło parę lat. Mam teraz córkę, niewiele starszą niż główna bohaterka i gdzieś tam z przerażeniem wyobraziłem sobie yy, ją w takiej sytuacji. Mam jeszcze mniejszego syna, więc... Yy, Mam, wydaje mi się, że to nie jest kwestia ludzi, którzy są rodzicami. Myślę, że każdy, patrząc gdzieś tam na um, ubrane w, w przepiękne dekoracje, archetypy, e, na to, co taka chata stworzył, e, wykreował w warstwie wizualnej na kanwie e, historii, e, no, poczuje w, w jakiś sposób przerażenie na myśl o tym, że że to nie jest tylko bajka, że takie rzeczy się działy, że takie rzeczy się dzieją. więc mimo zapewnień reżysera gdzieś tam, że ten film nie był pomyślany jako film antywojenny, lecz raczej jako taka historia bardziej obyczajowa, mówiąca o więziach międzyludzkich, o zerwaniu więzi, o alienacji od świata. On w którymś z wywiadów powiedział, że chciał, aby ona była ostrzeżeniem dla nastolatków i dla młodych ludzi o tym, do czego może doprowadzić zerwanie więzi międzyludzkich. No tu oczywiście w ekstremalnej sytuacji. Myślę, że te dwie rzeczy, te dwa przekazy, zarówno oryginalny przekaz pisarza, jak i ten drugi, nie chcę użyć słowa wtórny, bo, bo to źle brzmi przekaz scenarzysty i reżysera, one koegzystują. One w jakiś sposób y, uzupełniają się, tak jak każde dobre dzieło, każdy dobry twór kultury, a grobowiec świetlików myślę, że no, nie będzie nadużyciem nazwać go dziełem wybitnym y, otwierają różne możliwości interpretacji. Pozwalają na... wpuszczają nas na tak ogromne pole, gdzie każdy z nas może znaleźć coś dla siebie. Z pewnością jest to film bardzo trudny. Z pewnością dla kogoś, kto na co dzień, powiedzmy, nie porusza się w obszarze animacji i kojarzą mu się one tylko z bajkami na Cartoon Network albo z Disney'em. Taka tematyka w filmie, może być szokująca. Sam pomysł, żeby zrobić animację o wojnie. Mimo, że tego typu rzeczy już się pojawiały. Chociażby świetna sekwencja w filmie American Pop, gdzie częściej także rozgrywa się na wojnie. Sam growowiec świetlików został przyrównany do listy Schindlera. Ja bym się nie posunął do takiego stwierdzenia, ponieważ to są filmy zupełnie inne. Aczkolwiek no w warstwie być może e, ikon, symboli gdzieś tam podobne, bo i tu i tu przecież też pojawiają się dzieci. Schindler też e, gdzieś te małe istoty chce ratować. Natomiast e, tam ktoś chce coś dla nich zrobić, ktoś chce je uratować. Tutaj e, gdzieś przez te kilkanaście tygodni trwania akcji dwójka małych istot, dwójka małych ludzi po prostu jakoś tak przerażająco, spokojnie i z godnością czeka na śmierć. Trudno jest mi uchwycić, jakąś taką, e, jakimś jednym zdaniem podsumować, ponieważ jest to no, wstrząsające doświadczenie e, obejrzeć ten film. Natomiast jeżeli ktoś lubi rzeczy. Wybitne. Jeżeli ktoś lubi arcydzieła filmowe, to uważam, że byłoby grzechem tego filmu nie znać. Pozdrawiam Was.